Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Fiasko o negocjacji pokojowych w Islamabadzie, amerykańska delegacja wraca do domu. Na Węgrzech otwierają się lokale wyborcze, dziś głosowanie w wyborach parlamentarnych. Balon znaleziony niedaleko Warszawy. Nie wykluczone, że był wykorzystany przez przemytników papierosów. Ponad 20 godzin negocjacji nie dało oczekiwanego rezultatu. Rozmowy pokojowe Iran-USA w Islamabadzie zakończone. O braku porozumienia poinformował wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Iran postanowił nie zaakceptować naszych warunków, powiedział J.D. Vance i wyjaśnił, że czerwoną linią dla amerykańskiej administracji była kwestia porzucenia ambicji nuklearnych Iranu. Ich program nuklearny w takim stanie, jak widać, irańskie instalacje nuklearne zostały zniszczone. Kluczowe pozostaje, czy widzieli. w kierunku Kutna. Tam można będzie wrócić na drogę numer 60. 22 513 11 11. Pod tym numerem czekamy niezmiennie na wieści od państwa.